Jest trzecia. Tu program pierwszy polskiego radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz zapraszam. Życzenia wielkanocne dla Polaków płyną od czołowych polityków premiera i prezesa PiSu. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych szef rządu Donald Tusk życzył miłości, ciepła i spokoju. Nie traćcie wiary w samych siebie, w swoich bliskich i w swój kraj. Kochani, dużo miłości, ciepła i spokoju na święta. Dopóki jesteśmy razem, Nikt i nic nas nie złamie. Wielkanocne życzenia złożył także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Życzę siły, nadziei i zwycięstwa. Zwycięstwa dobra nad Dobrych, spokojnych, wesołych świąt. A dziś Wielkanoc, czyli uroczystość zmartwychwstania Pańskiego, to najważniejsze i najstarsze święto wszystkich chrześcijan. Część statków przepływa cieśniną Ormus i omija blokady Iranu. Zrobiły to m.in. jednostki związane z Turcją i Japonią, a także z pomocą humanitarną dla Iranu. To wszystko za zgodą Teheranu i niewykluczone, że także za pieniądze. Japońskie media informują, że Iran pobiera opłaty od przepływających statków w wysokości dolara za jedną baryłkę ropy. Turcja z kolei przyznaje, że dotąd Akwen opuściły tylko dwa z piętnastu statków, które utknęły w Zatoce Perskiej w chwili wybuchu konfliktu. A końca tego konfliktu nie widać. W Wielką Sobotę syreny alarmowe ponownie rozległy się w zabytkowej starówce Jerozolimy. Pociski zostały przechwycone przez tak żelazną kopułę. Mniej szczęścia mieli mieszkańcy środkowej części kraju, gdzie Iran wystrzelił pociski kasetowe. Te nawet po strąceniu przez izraelskie rakiety rozpadają się na mniejsze ładunki, które eksplodowały m.in. w pobliżu Tel Awiwu. Wcześniej celem ataków była północna część kraju. Władze Izraela podkreślają, że tym razem to były ataki nie Hezbollahu, a Iranu.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 Agencja Bloomberga podaje natomiast, że Amerykanie przekierowują teraz większość swoich pocisków manewrujących o niskiej wykrywalności do operacji przeciwko Iranowi. To oznacza, że wykorzystują także zapasy przeznaczone dla innych regionów. Tragiczne skutki ulew i powodzi w Afganistanie. W ciągu tygodnia zmagań z żywiołem zginęło już prawie 80 osób, a rannych jest ponad 100. Poszkodowanych także wskutek osunięć ziemi jest blisko 6 tysięcy rodzin. Woda zniszczyła tysiące domów, setki kilometrów dróg, a także uprawy rolne, studnie i kanały irygacyjne. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała Afganistan za jedno z najbardziej narażonych na zmiany klimatu państw. Były matador zginął tuż przed walką byków w hiszpańskiej maladze. Do wypadku doszło w trakcie wyładunku zwierząt. Wtedy byk ugodził rogiem pracownika areny, byłego matadora, który swoją karierę zakończył ponad 20 lat temu. Mimo szybkiej reakcji służb, mężczyzny nie udało się uratować. To są aktualności: jedynki. A w nich pogodowe ostrzeżenia i zapowiedzi. Na Bałtyku sztorm, w kraju silny wiatr, a ta noc z przymrozkami. Nie ostatnia tej wiosny. W Tatrach z kolei szykują się gwałtowne roztopy. Kwiecień plecień pokazuje, że pożekadło nie zostało wyssane z palca. Po tej nocy z przymrozkami na północnym wschodzie niedziela ma być ciepła, ale z wiatrem i to silnym, a miejscami z burzami. Ostrzega w rozmowie z Polskim Radiem Agnieszka Prasek z IMGW. Od północnego zachodu będzie przemieszczała się strefa frontu atmosferycznego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 Stopni spodziewane są także przymrozki. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. A przymrozki z tej nocy mogą utrzymać się lokalnie na północy i północnym wschodzie nawet do siódmej rano. Później zacznie się robić coraz cieplej, jak słyszeliśmy, nawet do 20-21 stopni na południu i na południowym zachodzie w centrum 18-19 nad morzem 12. Uwaga na mocny wiatr. Na Bałtyku sztorm. Od zachodu ten wiatr przywieje chmury, z których zacznie padać deszcz, a miejscami pojawią się burze. Jedynka. Polskie radio. Noc w polskim radiu, dwadzieścia cztery. Powtórka programu Kafe Armia. Agnieszka Drążkiewicz, kafe Armia. Dzień dobry. Dzisiaj ze mną i z Państwem jest gość, na którego ja osobiście, muszę się przyznać, długo czekałam, bo jak poszła informacja, że generał w stanie spoczynku Mieczysław gocu obejmuje funkcję rektora Akademii Sztuki Wojennej, to naostrzyłam sobie mikrofon i zęby, żeby z Panem porozmawiać, ale Pan generał długo kazał czekać, ale wreszcie, nareszcie udało się. Witam serdecznie, Panie Generale. Dzień dobry, dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie Generale. Zaczniemy od tych rzeczy, które są Panu teraz bliskie, Pańskiemu sercu, czyli od edukacji. Od tej edukacji obronnej, no bo tutaj oczywiście spotykamy się na terenie, w murach Akademii Sztuki Wojennej, więc nie sposób o to na początek Pana nie zapytać. Yy, jesteśmy przed bardzo ważnymi wydarzeniami, bo jesteśmy przed przekształceniem Akademii Sztuki Wojennej i to będzie kolejne przekształcenie, ale na dużo wyższy poziom w Uniwersytet Bezpieczeństwa Narodowego. Co się kryje? pod takim przekształceniem? Co to będzie oznaczało tak naprawdę? No Dziękuję. Dobre pytanie, ale zacznę jednak mimo wszystko od tego stąpienia i czekania dwa lata, bo muszę pani powiedzieć, Państwu powiedzieć, że dwa lata dokładnie temu przyjąłem Akademię Sztuki Wojennej. W 2024 roku przyjąłem stanowisko rektora Akademii Sztuki Wojennej. Potrzebowałem dwa lata przygotować, żeby się z Panią redaktor spotkać, żeby być partnerem do rozmowy w tematach takich strategicznych funkcjonowania uczelni, w ogóle tego rynku edukacyjnego. No i dzisiaj jestem gotów. Tak. Dzisiaj jestem gotów po pewnej analizie, po pewnej diagnozie. Mówią lekarze lepiej ode mnie, znający temat, że nikt nie jest zdrowy, część ludzi jest po prostu źle zdiagnozowanych. Więc moja diagnoza zajęła mi dwa lata i jestem chyba po dobrej diagnozie i po tej diagnozie byłem w stanie przygotować nową strategię rozwoju Akademii Sztuki Wojennej na 15 lat. Ta strategia Jednym z elementów tejże strategii jest zmiana statusu funkcjonowania uczelni jako akademii na status bezpieczeństwa, Uniwersytetu Bezpieczeństwa Narodowego. Ogromna zmiana, zmiana, która de facto rozpoczyna się w umysłach, troszeczkę w sercach pracowników, bo to nie jest tylko kwestia dyscyplin naukowych, a przypomnę, że zgodnie z ustawą o prawo szkolnictwa wyższym i nauce powinny uniwersytet, powinien się, się legitymować trzema dziedzinami i sześcioma dyscyplinami naukowymi. My mamy dwie dziedziny nauk, nauki społeczne tak, i nauki humanistyczne i mamy cztery dziedziny. Nauki prawne, nauki o bezpieczeństwie, historię i nauki o zarządzaniu jakości. Ale to jest matematyka. tak. W rzeczywistości, tak jak mówiłem kiedyś o tym, przekształceniu naszym i, przy, i przyjęciu do struktur natowskich. Nie problemem była nasza standaryzacja operacyjna, sprzęt postsowiecki, tylko największym problemem była mentalność. Zmiana mentalności czasami zajmuje pokolenia, a czasami jest wręcz niemożliwa. Więc pierwsza sprawa tutaj w Akademii to jest zmiana mentalności sposobu percepcji funkcjonowania personelu. Oczywiście pewne zmiany nastąpiły w tej materii, ale jestem na dobrej drodze, aby przekonać Moich współpracowników, że zmiana uniwersytetu to jest zmiana myśli, rozumowania, strategicznej kultury. Troszeczkę serca w to trzeba włożyć, szczyptę pracy i się uda. To tak bardzo delikatnie Pan to wszystko opowiedział i to brzmi tak jak bardzo prosta recepta na sukces właśnie tego przekształcenia Akademii w Uniwersytet. Ja pamiętam, jak byłam tutaj na rozpoczęciu roku akademickiego w październiku, wtedy kiedy Pan już właśnie był przedstawiany jako nowy rektor Akademii Sztuki Wojennej. Wtedy króciutko w wystąpieniu wicepremiera Władysława Kośniaka-Kamysza ten temat właśnie Uniwersytetu Bezpieczeństwa Narodowego był zapowiedziany, zainicjowany. Jak udało się Panu już wtedy przekonać kierownictwo resortu obrony, bo oprócz tego, że uczelnia podlega oczywiście pod prawo o szkolnictwie wyższym, no to jeszcze jest no tutaj też to zwierzchnictwo resortu obrony. Jak udało się przekonać? Czym? Wspólnie się przekonywaliśmy z panem premierem, z ministrem obrony narodowej, z, z podsekretarzem stanu, panem ministrem Ziątkiem, do tego, że to nie jest chęć, to nie jest wola, to jest potrzeba chwili. Tak? I tę potrzebę chwili rozumiemy zarówno z punktu widzenia wojskowego tutaj funkcjonowania uczelni, jak i z punktu widzenia politycznego. Krótko mówiąc, fakt funkcjonowania Akademii Sztuki Wojennej jest anachronizmem. Dzisiaj... Dlaczego? Dlaczego? No, dlatego po pierwsze ta, ta nazwa nie przystaje. Ma się mówiąc kolokwialnie, przepraszam za ten kolokwializm, jak pięść do nosa. Choć niektórzy twierdzą dzisiaj, że ta pięść świetnie do nosa pasuje. Nie, nie pasuje. Sama nazwa oddaje ducha kształcenia i szkolenia, który był dobry lata temu. Tak. Dzisiaj wiemy o tym, że przygotowanie personelu do, niestety do wojny, bo my się tutaj przygotowujemy do wojny, my się przygotowujemy jak zapobiegać konfliktom, a jeżeli się nie uda zapobiegać, jak ten konflikt prowadzić, aby go, aby go wygrać. Więc my tu się przygotowujemy do tych działań, które są dzisiaj interdyscyplinarne. Dzisiaj żonglowanie szpadą nie wystarczy, żeby pokonać przeciwnika. To był dobry, ale XVI wiek, a nie dzisiaj. Dzisiaj trzeba mieć spojrzenie holistyczne bardzo mocno. Dzisiaj trzeba mieć spojrzenie przez pryzmat doświadczeń, które w ostatnich latach dekadach się odbyły. Dzisiaj trzeba spojrzeć na to, że de facto, to co powtarzam często moim współpracownikom, zdarzenia na gruncie, w tym na Ukrainie, w Ukrainie, w tym dzisiaj na Bliskim Wschodzie, wyprzedzają znacznie podręczniki, regulaminy, instrukcje, które żeśmy napisali kilka lat temu. Dzisiaj nie tylko system obronny państwa trzeba zmodyfikować który będzie przystawał do, do współczesnych, realnych czasów i wojny przyszłej, a więc jutro, a nie wczorajszej, ale również zająć się systemem bezpieczeństwa narodowego. Ja przypomnę tylko dla, przepraszam za, za, za, za tę dygresję, ale no, musimy sobie przypominać, że tyle jest rodzajów bezpieczeństwa i nasferdzianności ludzkiej. A więc to bezpieczeństwo jest znacznie szerszym pojęciem, niż obronność i zagrożenia militarne, które z tego wynikają. Bo jeżeli się nie zajmiemy budową odporności państwa, jeżeli się nie zajmiemy budową odporności społecznej, jeżeli się nie zajmiemy kształceniem struktur administracji państwowej, szczebla centralnego i szczebla lokalnego, to po prostu nie będziemy gotowi do niczego. Nawet do kryzysu. Kogo będzie pan widział albo kogo Pan by widział w roli takich właśnie adeptów albo no, na początek studentów właśnie przyszłego uniwersytetu. Wiemy, że to będzie ruszało od nowego roku od akademickiego. Ruszyć Bo ma. My już się tym zajmujemy. W zasadzie to, co ruszy, to dzisiaj już jest konsumowane w postaci naszych absolwentów. Kogo bym widział może jako absolwenta tej uczelni. Widziałbym tak? widziałbym na pewno członków administracji państwowej szczebla centralnego. Dzisiaj mamy wyższe kursy obronne i kursy obronne, w których biorą udział ministrowie, sekretarze, podsekretarze stanów, kierownicy jednostek organizacyjnych podległych, pod premiera, prezesady ministrów, podministra obrony narodowej, ale mamy również kursy obronne, które samorządowcy, wojewodowie, e, marszałkowie województw, e, administracja nazwijmy to lokalna, samorządowa również uczestniczy w tym. Więc po pierwsze, bym widział te osoby, które w państwie będą podejmowały decyzje, które kształtują system obronny państwa, system bezpieczeństwa narodowego. To jest raz. Dwa, będą tym systemem zarządzać w czasie kryzysu, a mam tu na myśli kryzys o, takich kryzys o zdarzeniach losowych, a więc ten kryzys niemilitarny, katastrof naturalnych i klęsk ekologicznych. Ale mam tu na myśli również kryzys o charakterze polityczno-militarnym no i w konsekwencji, jeżeli dojdzie do sytuacji, oby nie, również sytuację kiedy Państwo znajdziecie w stanie wojny. To po pierwsze. Po drugie przygotowujemy naszych żołnierzy, liderów. Kształcimy w Akademii od kapitanów, którzy zostaną mianowani na stopień wojskowy majora, przejmą funkcje dowódcze w batalionach, przejmą funkcje dowódcze kierownicze, a więc sztabowe w strukturach brygad, w strukturach dywizji. W przyszłości będą dowodzić siłami zbrojnymi. Kształcimy od, major, od kapitana na majorach, kształcimy na wyższych kursach obronnych i wyższych kursach operacyjno-strategicznych podpułkowników i pułkowników, kształcimy pułkowników na przyszłych generałów. Mamy około 160 różnych rodzajów kursów w ramach doskonalenia zawodowego. Kształcimy również studentów cywilnych, których mamy ponad 2,5 tysiące. Na 10 kierunkach studiów. Wszystkie kierunki studiów cywilnych w Akademii, są dedykowane do systemu bezpieczeństwa narodowego. Mamy lotnictwo, mamy logistykę, bezpieczeństwo międzynarodowe, mamy dyplomację. A więc te kwestie, które rzeczywiście zasilają personelem średniego szczebla struktury administracji państwowej i samorządowej. Pani generale, pan wspomniał o tej holistyce, o podejściu takim całościowym do tego, jak ma wyglądać to kształcenie na przyszłym uniwersytecie. Na czym ono się zasadza? Ta holistyka w wydaniu uczelni, która ma uczyć, jak zarządzać kryzysami różnego rodzaju, od tych cywilnych po militarne, aż po działanie w systemie wojny. Proszę bardzo, dam przykład. Tak? Dzisiaj domeną naukową Akademii Sztuki Wojennej w dyscyplinie i dziedzinie nauki o bezpieczeństwie w naukach społecznych. Ta dziedzina odpowiada nam, jakie zagrożenia powinny być rozpatrywane, jakie zagrożenia pojawiają, jakie symptomy dzisiaj są, które warto rozpatrywać jako trendy zjawiska w systemie bezpieczeństwa, z czym będziemy mieli do czynienia. Natomiast Uniwersytet, w ramach Uniwersytetu, tworzymy nową dziedzinę i nowe dyscypliny naukowe, inżynieria bezpieczeństwa, która nam odpowie, jakie technologie jakie mechanizmy, jakie standardy zastosować, żeby sprostać tym wyzwaniom w przyszłości. Krótko mówiąc, dzisiaj wiemy tak, budujemy w kraju, na przykład, budujemy w kraju małe elektrownie jądrowe. To jest fakt. Będziemy budować, przystępujemy. My dzisiaj mówimy, że z elektrowniami jądrowymi na bazie doświadczeń z tego, co się działo w Zaporożu, wiemy jak, jak wygląda sytuacja i jakie są zagrożenia, jeżeli chodzi o elektrownie jądrowe. Ale my mówimy tak, dobrze, to skoro tak, dzisiaj przygotowujemy studia pod tytułem Inżynieria Bezpieczeństwa CBRN, czyli nuklearnego, biologicznego, chemicznego. Dzisiaj mówimy o tym, że będziemy przygotowywać ekspertów, którzy będą mieli wiedzę inżynieryjną, jak sprostać wyzwaniom przyszłych elektrowni jądrowych, żeby zabezpieczyć, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo funkcjonowania tychże instytucji, instalacji, a jednocześnie społeczeństwa. Dzisiaj obserwujemy, jak płoną hałdy śmieci. My mówimy, przygotujemy ekspertów, którzy się tym zajmą, którzy będą wiedzieli jak zarządzać odpadami niebezpiecznymi, jak stworzyć warunki do tego, aby przechowywanie tych odpadów niebezpiecznych było bezpieczne dla społeczeństwa. Więc Uniwersytet nie tylko odpowie jakie mamy zagrożenia, ale wskaże jakie narzędzia zastosować, żeby tym zagrożeniom sprostać. To jest nic innego jak budowa nowoczesna, budowa odporności państwa. A więc nie tylko kwestia zagrożeń i strat poniesionych w wyniku jakichkolwiek działań, czy to natury, czy to przeciwnika, ale również jak wrócić do stanu sprzed katastrofy. Co zrobić, żeby zmitygować te ewentualne straty i powrócić do normalnego funkcjonowania. I to jest taki przykład, gdzie my mówimy, tak, do tego potrzebujemy uniwersytetu, do tego potrzebujemy nowej dziedziny, do tego potrzebujemy nowych dyscyplin naukowych. A czy ten kierunek, który od marca uruchomiliście w ramach projektu z trzema różnymi uczelniami jest takim taką formą nie wiem, powiedzenia sprawdzam albo zobaczymy właśnie jakie jest zapotrzebowanie albo jaki jest odzew z zewnątrz na tego typu uczenie? Nie, my mówimy, rzucamy wam wyzwanie. Tak? Istotą funkcjonowania nowoczesnego państwa w tym uczelni ja jestem wykształcony na, na, na standardach tych anglosaskich. Po skończeniu uczelni w Kanadzie Canadian Armed Forces Command Staff College miałem okazję i przyjemność studiowania w Royal College of Defense Study w Londynie. I mam świadomość tego, jak bardzo mocno, mówiąc kolokwialnie, potrafią brytyczycy wyciskać z danych zasobów wszystko, co jest do wyciśnięcia. Więc jeżeli tutaj patrzymy przez pryzmat tych studiów wspólnych z uczelnią policyjną w Szczytnie i pożarniczą w Warszawie, mówimy w ten sposób. Nie wolno nam marnotrawić zasobów intelektualnych tych, które posiadamy. My z tych zasobów intelektualnych możemy zrobić, bo są dwa wyjścia. Albo Akademia stworzy zasoby intelektualne policjantów i pożarników, albo skorzysta z tego co jest. To jest optymalizacja wykorzystania zasobów. My mówimy, że to jest przyszłość. Studia międzyuczelniane są przyszłością. Ostatnie spotkanie Rektorów Akademii Uczelni Wyższych w Warszawie potwierdziło tę tezę. My musimy się integrować. W wyniku nie tylko niżu demograficznego, ale racjonalności wykorzystania potencjału intelektualnego kadry naukowo-dydaktycznej i badawczej, my musimy się integrować. Nie ma innego sposobu. To jest optymalizacja zatrudnienia, to jest optymalizacja wykorzystania potencjału intelektualnego. Gwarantuje Pan zdobycie natychmiastowej pracy takim adeptom? Ale to właśnie proszę zwrócić uwagę. Tak? E to jest tak zwany w żargonie akademickim dziki nabór. Normalnie studenci rozpoczynają w październiku studia. My rozpoczynamy w marcu. tak? Były obawy, czy, będziemy, a, a, na, czy, czy zdołamy zachęcić młodych ludzi, żeby przyszli na studia. Muszę powiedzieć, że tak na, przed rozpoczęciem jeszcze rekrutacji mówiłem, spieszcie się, bo ilość miejsc jest ograniczona. Dzisiaj mamy taką sytuację, że na studiach dziennych, których chcemy przyjąć 25 studentów, mamy ponad 30 chętnych, a na studiach niestacjonarnych, których też chcemy przyjąć 25 studentów, mamy chyba 50 paru studentów. Więc niestety, z przykrością muszę powiedzieć, nie wszyscy się na te studia dostaną. Co to oznacza? To oznacza, że atrakcyjność tych studiów to nie jest tylko chęć zdobycia umiejętności, wiedzy i kompetencji, ale przyszłości internetowego zawodu, który stoi na horyzoncie i czeka na tych ludzi. To będzie taka elita elit, jeżeli chodzi o ekspertów? Ach, gdzie Pani przeczytała z moich notatek to stwierdzenie? Proszę mi nie podbierać stwierdzeń. Absolutnie tak, absolutnie tak. 100% trafione. Panie generale, spotykamy się w czasie, kiedy no mamy, że tak powiem, okres jak tutaj powiem od swojej perspektywy dziennikarskiej wydań specjalnych. Mamy bardzo niestabilną, trudną i tak naprawdę według też wielu y, ekspertów, z którymi rozmawiałam w ostatnich y, dniach, y, trudną do przewidzenia z końcem sytuację na Bliskim Wschodzie, na Półwyspie Arabskim. Trudną do przewidzenia z końcem, y, dlatego, że nie zostały chyba określone cele polityczne y, strony, która zaatakowała Iran. Y, jak Pan z perspektywy też osoby, która zjadła zęby na sztabie generalnym. Jak pan ocenia, jak pan patrzy na tę sytuację w szerszym kontekście? Jakie pan ma wnioski z tego, co dzieje się tam? No i tutaj muszę zdecydowanie potwierdzić tak, że trudno jest jednoznacznie na tym etapie konfliktu wskazać dość precyzyjnie, jakie cele polityczne przyświecały tej interwencji, zarówno z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, jak i Izraela. I, i no, Są sprzeczne komunikaty. Tak? Słyszymy, że Izrael Benjamin Netanyahu określił e, rozwój sytuacji i taki end state, gdzie zapaluje no, niespotykany dotychczas spokój na Bliskim Wschodzie. I, i to jest jeden przekaz. Drugi przekaz, e, przekaz świadczący o tym, że e, Stany Zjednoczone patrząc na swój własny interes bezpieczeństwa dostrzegają bezpośrednie zagrożenie interesu bezpieczeństwa państwa w postaci programu, rozwoju programu nuklearnego i rozwoju środków przenoszenia, a więc programu rakietowego, rakiet balistycznych. No, przekazy są dwa różne, po czym słyszymy, że jest nawoływanie jawne i otwarte do tego, żeby to irańczycy wzięli sprawy w swoje ręce, a więc obalenie reżimu, który, który funkcjonował przez 40 parę lat. Tak. Więc te przekazy są niejasne. Jeżeli, ja mam problem jako żołnierz, tak, bo zawsze jest, jeżeli jest plan operacji, plan udziału w dużej operacji, prowadzonej gdziekolwiek, czy to poza granicami kraju, czy to na własnym terytorium, zawsze musi być jasno sklarowany, precyzyjny cel polityczny. Ten cel polityczny przekładany jest na cele militarne, cele wojskowe. Więc spójność działań i spójność przekazu to nie jest tylko kwestia informowania dzisiaj, ale kwestia prowadzenia, prowadzenia działań. Więc tu mamy problem zdecydowany, jeżeli chodzi o jednoznaczne zdefiniowanie celów politycznych interwencji zarówno amerykańskiej, jak i, Irańskiej, jak, i, jak, i jak i Izraela. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i też za analizę bezpieczeństwa. Moim państwa gościem był generał Mieczysław Gocuł, rektor Akademii Sztuki Wojennej, ale już niedługo też Uniwersytetu Bezpieczeństwa Narodowego. Bardzo dziękuję. Dziękuję Pani dziękuję Państwu za uwagę. Kafe Armia. Wtórka programu. Kierunek Kino. Dzień dobry, witamy. Przed mikrofonem Andrzej Sołtysik. Program wydaje Paulina Olak, a naszym gościem jest dzisiaj Małgorzata Gorol, aktorka. Dzień dobry, witamy. Witamy serdecznie. Znana z twarzy, występowała w Magnezji, było kilka seriali, ale przede wszystkim Siubuk w 2022 roku, a teraz serial Klangor 2. Kontynuacja. Znowu jesteśmy w Świnoujściu, a Ty, Małgosiu, kreujesz nie dość, że rolę ważną, tą główną, bo Hela jest główną bohaterką i jej losy śledzimy po powrocie do Świnoujścia. Witam cię serdecznie i powiedz mi, czy ta rola jest najważniejsza? Bo. Chyba tak musi być, że ostatnia rola jest najważniejsza dla aktorki? Yy, nie, absolutnie yy, dementuję. Yy, najważniejsza rola jest ta przyszła, ta jeszcze nie zagrana. Aha, Aha, jest taka. Tak, Aha. tak, tak. Zawsze to ma być to, co jest przede mną, a nie to, co jest za mną, nie to, co jest dokonane. Dobra, powiedzmy trochę o tej Heli. E, mówi się seksworkerka e, albo pracownica... Mówi się delikatnie. No właśnie, no. ale czy to jest właściwe określenie? E, sex workerka z Berlina e, albo pracownica biznesu e, seksualnego wraca do e, Świnoujścia w, i musi szukać córki. E, zajmuje się masażem erotycznym, a właściwie przestaje się już tym zajmować, ponieważ otwiera własny salon i będzie już teraz tylko szefową. Tak, jest właścicielką i pracodawcą. Pracodawczynią, e, tak. Pracodawczynią, tak, przepraszam, korekta. Klangor 1 odniósł sukces. Pokazał taki styl opowiadania mroczny i pojemny. Arkadiusz Jakubik był tam taką figurą ojca, który właśnie snuje się po, po, po tym Świnoujściu w poszukiwaniu zaginionej tajemnicy najemniczej córki w żółtej kurtce. Ty występujesz tutaj w różowej. Różowa, dosyć ostra. Tak. To od razu określa postać w tym roku, prawda? Tak. Mhm. Eee, no pytanie, co, czym ta, ta żółta, jak określała Arka? Aha. Nie wiem. No też, też go jakoś wyróżniała, wyróżniała prawda? No był to taki kolor, tak. który zauważaliśmy. A twoja kurtka? To jest pomysł twój, czy grafów? Na, na pewno chyba takim pomysłem na kolejny sezon Klangora. To znaczy ta kurtka, która również będzie ważna, był, był, było to jakieś oczywiste dla wszystkich. Aha. I teraz tak, ja przymierzałam różne kurtki, ale w takiej gamie kolorystycznej między z śliwką, fioletem, różem, fuksją. Rzeczywiście, ale no coś, coś takiego. Tak? Tak. Ale cała stylówka to jest taki proces właśnie z departamentem kostiumowym i też tak. charakteryzatorskim z, z moim udziałem. Aha, Muszę aha. przyznać, że jestem z nas, z tej trójcy, totalnie dumna, bo jestem zachwycona <laughs> tym stylem i bardzo mi się to podoba, bo oczywiście myśleliśmy o tym, że może to będzie bardziej blachara albo mniej, mm -hmm, co to jest mm -hmm. właśnie, wiesz, czy to jest gust, czy to jest brak gustu, czy to są pieniądze, czy to jest taniość mm -hmm. i... i Naprawdę ani ten makijaż nie jest przesadzony. Mhm. A to jest po prostu dobry styl. i Taki mhm. z Berlina. Bardzo mi się to podoba. Aha. E, taki e, w, otwarty, e, że tak powiem, tak? Otwarty na e, różne skojarzenia. Tak, ale mocny, ale Aha. intensywny. Tak. Mhm. Bo to nie jest tylko kolor tej kurtki, ale, ale też te elementy y, y, y, jak właśnie ta różowa pomadka, te różowe paznokcie, mhm. y, kowbojki biało-czarne, czy ta krowa, która o którą sama wniosłam, żeby była. Czasami się pojawiała tam pod tą kurtką. No, Aha, y to, to wszystko robi taki, taki naprawdę moc, mocny wizerunek i lubię, kiedy postać jest taka mocno zarysowana. Tak jest. E e popieram e i też mi się podoba i też na to zwróciłem uwagę. E e nie bez powodu od tego zaczynamy. E a znam cię trochę i wiem, że masz skłonności plastyczno-artystyczne, mm -hmm. więc dziękuję. miałeś... Więc... Więc miałaś na pewno w tym udział, tak. bo to kostium bardzo zdobi aktora i dużo daje. Bardzo dużo daje, w szczególności mnie, tak jak mówisz, ja mam taką plastyczną urodę. Mhm. Cieszę się, że mogłam zaszaleć jakby w, te, w tym kierunku, w tę stronę. Naprawdę dobrze się z tym wszystkim czułam, bawiłam, bo e, e, no, no, przez kilka ostatnich produkcji raczej tak, tak grałam, bo często gram w taki, taki, wiesz, delikatny sposób, tak bym powiedziała, małymi środkami. Mhm. I, I też takie środki były y, raczej w, w makijażu, że to był taki jakby bez make-upu, czy taki, taki, takie, takie sote granie soté. A mm. tutaj jakby... Jednoc... No i właśnie fajnie, bo mogłam sobie grać z, w tym, tym swoim stylu, czyli jakimś takim głębokim, jednak y, y, raczej subtelnie, tak y -hmm. bym powiedziała. A moje zewnętrzne zewnętrze nie było subtelne i to jest właśnie fajne połączenie no i znowu otwierają się drzwi do możliwości interpretacji mm -hmm. i, i tkania losów Helena z Dun już samo nazwisko i imię jest nieźle też wymyślone bo jest mocne ale to przede wszystkim jest matka tak prawda no właśnie więc jakie emocje musiałaś budzić w sobie żeby grać tę postać Emocje, to znaczy emocje ty, w, przypływały do mnie, że tak powiem, yy, yy, same, ponieważ mm -hmm. to jest zarówno scenariusz świetnie napisany, czy dramaturgia tych scen, które musiałam grać, Eee, to znaczy, przy, niosła pewną emocjonalność. Ja mm -hmm. się temu po prostu poddałam, nic tam nie kombinowałam. To mm -hmm. było naprawdę po prostu świetnie e, napisany materiał do grania, ale to, co, to, co Helena z Dunta, jakby jej moc, czy to opakowanie, czy to, co jest wyparte, mm, to wszystko grało się przyjemnie, ja to też często powtarzam, że to było przyjemne granie Heleny z mimo tych wszystkich trudów yy, i cierpień, mhm. tego cierpienia, które, które przechodzi podczas całego sezonu i te, tych wspomnień i tego, co jakby po drodze jeszcze się wydarza. Ponieważ no, ja przede wszystkim granie Heleny to jest granie kobiety yy, mocnej, pewnej siebie, Wiesz, z dużym poczuciem godności, tak jest. i tak dalej. Si silny charak silny tak. charakter. Natomiast w fabule i w całej opowieści ona natrafia na wiele przeszkód, bo właściwie sama poszukuje córki, jest dużo niejasności, wieloznaczności, dużo wątków pobocznych, więc musi te trudności pokonywać. Czy to według Ciebie tak i prywatnie, i, i, i aktorsko jest naturalne dla matki? Że po prostu przed do tego, żeby odzyskać tak. wiedzę o, o córce. To znaczy, tak wydaje mi się, że, że, że każda matka, można tak powiedzieć, jest taką waleczną istotą. Czy nagle jest w takim zadaniu. Jest teraz jakby chroni walczy o, będzie się, wiesz, yy, yy, no jest teraz, jakby wal, może walczyć z całym światem, tak? Że, żeby Aha. jakby za, za to dziecko, czy... Yy, czy o to dziecko, o nawet to czasami dziecko. wbrew sobie i wbrew wszystkim, wbrew tak. całemu światu, tak. bo tam jest wiele wieloznaczności w waszej relacji. Jak mówisz, matka, która ma siłę, żeby walczyć, mhm. to przypomina mi się oczywiście Siubuk, bo tam też tak. była taka sytuacja, prawda, że grałaś matkę, która musi pokonać wiele, wiele barier. Tak, ale to, co jest to, co jest, wiesz, fajne w Siubuku, to, co jest też w Klangorze, czyli mm, ja się zawsze cieszę, że nie gram takich super bohaterek, które nie mają żadnej skazy, bo mhm. jednak ludzie tacy nie są i e, zarówno Helena jest e, tak egoistyczna, tak samo Marysia też była egoistyczna, chciała walczyć o siebie. Mhm. Helena jednak wy, wyrwała się z tego toksycznego środowiska, straci wszy dziecko, e, zawalczyła o siebie, i e, mm, no to jest, to jest jakby coś takiego. No. Ja nie oceniam Heleny, mm -hmm. oczywiście, no to już jest to widz może ocenić. Ale myślę, że jeśli zobaczy cały, cały Sezon to, to chyba łagodniejszym okiem spojrzy na Helenę Bo oczywiście no Wyjechała tak? Zostawiła tak, wyje wyjechała. dziecko To straciła też no prawa Do, tak. do, do córki Więc no można powiedzieć, zostawiła, czy została jej odebrana? Dokładnie. No. Wyjechała, czy uciekła? Czy uciekła e, no. Wyzwoliła się z jakiegoś mrocznego związku i z relacji. E, czy, I czy jej się udało? prawda Czy odniosła sukces? Uratowała się? No moim zdaniem tak. tak. Absolutnie tak. E, bo wraca e, bardzo mocna. Tak. E, prawda I nikt nie, nie będziemy tutaj rozliczać z tego, czym się zajmuje. Życie jest życiem. Różne rzeczy się e, zdarzają. Natomiast no, cały świat jest mroczny, bo, bo mm. sama sytuacja to nie jest Świnoujście z lipca i z sierpnia i y, y, y, ładne plaże, mnóstwo ludzi, tak. Międzyzdroje, Festiwal Gwiazd, tak. tylko to jest mroczny kawałek świata. Tak. Jak, jak ci się wchodziło w te, w te krajobrazy? Z wielką przyjemnością. Kocham taki, taki wiesz, melancholijny Bałtyk. Właśnie Aha. takie puste plaże. No naprawdę wspominam bardzo dobrze ten plan. Nocleg w hotelu Amber. A, jednak Amber. Ja, tak, tak, tak. To był Amber. Bo wyście to kręcili w takiej... Tylko też nie, my nie. Kręciliśmy oczywiście coś takiego, już taką chcieliśmy jeszcze zimę, koniec zimy, tak. ta odwilż. Ale my tak naprawdę byliśmy tam w marcu, z tego co pamiętam. Aha. No to też tak bywały takie naprawdę przyjemne dni. Aha, aha, no jasne. E, ale ten świat taki e, musi być, prawda, bo taka jest propozycja reżysera, scenarzysty i operatora. Akurat e, Łukasz Kośmicki to jest reżyser, operator, prawda, tak. więc e, e, pewnie mu zależało, żeby umieścić swoich bohaterów właśnie w takiej No tak, no chyba jednak no to jest takie środowisko no. e, idealne dla kryminału. Czyli coś takiego, kiedy myślimy kryminał, no jednak myślimy od razu o wieczorze, o nocy. Nie? To jest coś takiego, co pierwsze nam e, przychodzi. Ciekawy w sumie byłby taki kryminał, e, wiesz, e, na plaży, coś tam, <grych> z palmami. No w może trzeba słońcu. zrobić coś takiego. No. <grych> Czemu być, nie? Napięcie może... można wszędzie wytworzyć. Nie? No jasne, jasne, ale być może byłoby to urocza komedia kryminalna. Tak? No właśnie, ale od razu myślisz, mówię palma, od razu myślisz komedia. Tak jest. Piękne, nagie, męskie, żeńskie ciała. Tak, tak, tak. Słońce I przygrzewa. I jednak kryminał, taki ciemny. No widzisz, no jakby coś tutaj... Tak jest. Jak ci się pracowało z Łukaszem Kośmickim? Jak w ogóle, może najpierw tak, jak w ogóle doszło do tego, że tę te rolę trzymałaś, jak rozumiem? Był to casting. Oczywiście. Mhm. Był to po prostu casting, który wygrałam. Podobno Łukasz chciał, żebym to była ja. Jakoś on tak miał taką intuicję yy, jeszcze przed castingiem mm -hmm. właściwie. Mm -hmm. Natomiast y, to nie było takie proste i oczywiste, że, że ten casting wygram. E, nawet dla mnie. Powiem <grym grym grym> szczerze, że trochę byłam zdziwiona, ale e, czułam się wie, że taka trochę jednak za... Za, że miałam za młodą energię że, że, że, że to jakieś nie będzie prawdopodobne bo oczywiście matkę już gram ale jednak Aha. tutaj y, gram babkę no bardzo, bardzo młodą, młodą w, tak. w moim wieku bo to obie ciąże moja i córki były na, takie naprawdę wczesne wczesne nastoletnie tak. wczesne nastoletnie mhm. Ale mimo wszystko wiele takich castingów przegrałam, po prostu, z aha. uwagi na ten jakiś taki baby face czy coś. No. Aha, aha, I e, mówisz o swoim nieklamanym uroku, który posiadasz w twarzy i to babyface, łagodność taką <grych> <grych> <grych> czy, czy młodość. No, Mówię o coś takiego w rysach twarzy, że, że. No po prostu, no długo wiesz, nie wyglądałam w ogóle na matki właściwie. Ja mówię o takim procesie castingowym, ale rzeczywiście. Wiesz, wygrałam, czyli jakieś pragnienie Łukasza się też ziściło. Tak. I muszę powiedzieć, że e, praca była bardzo taka sprawna, szybka. Wiesz, to była ekipa, oni się prawie wszyscy spotkali ponownie po, po tej jedynce. No to tak tutaj była taka maszyna, która działa. To wszystko uh -huh. hulało. Było to kręcone na dwie kamery, więc to jakby nie było jakiegoś takiego mozołu pracy. Uh -huh. czy tam. Ja nie mówię też o takim pędzie serialowym, że robimy coś byle jak i za szybko. Ja mówię o czymś, co było robione bardzo sprawnie, a Wydaje mi się, że Łukaszowi też się dobrze ze mną e, pracowało. Właściwie e, ja tam dużo improwizowałam, czy oh. improwi improwizowałam w obrębie tej sceny. Oh. Łukasz też szybko zrozumiał i już tak potem żartował, że ja po prostu Ee, że Gorol to musi grać pierwsza dubla na bliskim, bo potem się zaczyna nudzić. I jakby jest coś takiego, że ja rzeczywiście wskakiwałam i ja wiedziałam, co ja mam tam grać. Aha, aha. Ja po prostu wiedziałam, co mam grać. I, yy, I to było jakby od razu to, o co chodziło. Hmm, ale też jest to taka aktorką, że może to wytracić. Ja lubię rzeczywiście, jak to jest takie żywe, to jest to pierwsze i Łukasz to szybko, szybko zauważył. A łatwo ci było wejść właśnie w tą ekipę, która się dobrze znała, a ty przybywasz trochę jakby lądujesz z innej planety? W, w tym środowisku. Mówisz, że wszystko szło, szło sprawnie. Mhm. Wydaje mi się, że to jest też zasługa scenariusza i tego, że jednak opowiadamy e, kilka historii w jednej. One tak. się wmatwają w sposób e, dosyć bardzo dramatyczny i interesujący dla widza. Łatwo wyszłam, bo łatwo wyszłam w tę postać. Aha. Po prostu też wiesz, no łatwiej się no, z... prawda jest taka, że łatwiej, a, tak mi się wydaje, aktorowi mhm. grać główną rolę niż grać rolę drugoplanową albo epizodyczną. Chyba mhm. najgorszej jest z epizodycznymi rolami, mhm. ponieważ też jest jakbyś taka inna uwaga, inny brak przygotowania, jakaś taka przypadkowość i wtedy ten jakiś rodzaj stresu, kiedy pojawiasz się właśnie na planie, który że wszyscy się znają, aha, coś tam, coś tam, aha, to tak hula, a ty aha. jesteś taki, takim gościem na chwilę. Często no, też mnie to spotyka, bo gram właśnie różne role, gram i duże i małe role i tak dalej że nie ma takiej... Ten reżyser czasem z nawet nie pogada, jasne, nie jasne, wiem, nie ma, nie ma jakiejś takiej opieki, a przecież Aha. tam się pojawiają tacy wrażliwi ludzie, to nie jest takie hop się tak nagle, wiesz... Ty. I, zobacz, wiesz aktor, tak, no. I zobacz, teraz bądź mistrzem tego drugiego planu, tym aktorem to charakterystycznym. Oczywiście to jest bardzo trudne, Prawda? oczywiście są, są, tacy. są tacy. którzy wiesz, którzy, tak przyjadą, mają to takie wymyślone właśnie mm -hmm. i tak... Właśnie są na chwilę, ale to tak wystrzelą, a no mi ewidentnie jest łatwiej grać główne role po prostu, niż tak. nie, nie główne, bo, yy, bo wtedy jestem oswojona, wiem, że mam du dużo czasu, ale tak, wydaje mi się, prawda. że większość osób powiedziałaby to samo. Tak, to prawda. No, Ale to powstał taki przy okazji apel do tych yy, reżyserów, producentów i castingowców, że Małgosia woli główne. No tak. Mi się to podoba. Niech idzie weter. Słuchaj, dzisiaj w, w którym miejscu jesteś swojego życia aktorskiego, jak uważasz? Bo Siubuk był niewątpliwie wielkim fajerwerkiem, sukcesem. Pokazał cię światu z imienia, z nazwiska. Było głośno, było fajnie, dobrze przyjęty. Teraz ten klangor, jak mówisz sama, interesujący charakter, interesująca postać. W związku z tym, w którym jest miejscu ta Małgosia, która trzy razy musiała zdawać do szkoły teatralnej 20 lat temu? No wiesz, no, to jest chyba pytanie do ciebie no. Możesz mnie zapytać, jak ja się czuję W tym miejscu, w którym okay, jestem no, no, ja, do, się czuję, ja się czuję bardzo dobrze okay, Ja no. czuję jakoś tak, że wszystko jest na, na tych właściwych Torach, chce mi się robić to jest dla mnie chyba najważniejsze, że wiesz, że mam entuzjazm cały czas, bo to by było najgorsze, bo to nieważne, co ci świat mówi, czy jest dobrze, czy kariera idzie w jakąś stronę, czy coś tam, jeżeli, no nie wiem, dochodzi do jakiegoś wypalenia albo tak. przekierowania po prostu... Yy celu, nie? No bo jeżeli ja bym na przykład tak skręciła i teraz chciała robić bardzo komercję, zarabiać duże pieniądze, wiesz, tak gdybym z tej swojej ścieżki takiej ambitnej mm. jednak tak skręciła, no to może bym, nie wiem, może bym się gorzej czuła. A czuję się aha, świetnie, aha. bo robię ciekawe rzeczy, e, wygrywam co jakiś czas jednak te castingi, tak jest tutaj. Wydaje mi się, że mam takie, że to moje nazwisko się, się kojarzy w środowisku naprawdę z jakością, na tym mm -hmm. mi zależało i jest y, y, y, okej. Okay. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Małgorzata Gorol, Klangor 2, y, w Klangorze Helena, y, a niebawem w filmie o Wandzie Rutkiewicz i innych produkcjach. Super było Cię. Super, żół, słyszeć. Wielkie dzięki. Pozdrawiam y, serdecznie. Audycja kierunek kino była zaszczycona. Dziękujemy bardzo za uwagę. My słyszymy się za tydzień. Kierunek Kino Powtórka programu Komentarz a już teraz na naszej antenie pan Tomasz Wypych, salon24.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, świątecznie. Bardzo świątecznie, choć tematy świąteczne niestety nie będą, bo musimy zająć się polityką. Być może to jest dobry moment na to, żeby trochę na spokojniej z pewnym dystansem, tym świątecznym dystansem spojrzeć na to, co w ostatnich dniach działo się w polskiej polityce. A działy się rzeczy niezwykle ciekawe, Pytanie, czy zaskakujące, myślę głównie o dwóch wydarzeniach. Pierwszą, pierwszym jest odebranie ślubowania przez prezydenta od dwojga sędziów z sześciorga wybranych przez Sejm. No i pytanie, jak ten wybór, decyzja, także argumentację ze strony Kancelarii Prezydenta dotyczącą tego kroku komentować. Druga kwestia to jest cały ciąg zdarzeń na linii prezes Kaczyński, premier Morawiecki, od którego z tych wątków zaczniemy? To już decyzja pana redaktora, ale może od, od sędziu zacznijmy, tak? To, to proszę bardzo. Co ja mogę powiedzieć? Ja myślę sobie, myśmy pisali kilka takich tekstów, że wydaje się, że i konstytucja, i prawo z niej wynikające w Polsce się bardzo zestarzało po prostu. To było prawo pisane i konstytucja pisana, przypomnijmy, w czasach, kiedy był taki dosyć duży entuzjazm. Mieliśmy państwo demokratyczne, chcieliśmy się rozwijać, być takim nowoczesnym krajem i jak to w takim nowoczesnym państwie w Konstytucji założono kilka bezpieczników, tak? czyli że rząd ma pewne prerogatywy, żeby zabezpieczyć się przed decyzjami prezydenta. Prezydent rzeczywiście może pewne rzeczy opiniować, które robi rząd, ale nikt się nie spodziewał tego, że po latach w zasadzie, a w zasadzie od kadencji prezydenta Dudy, to się stanie źródłem do takiego klinczu, w którym w tej chwili tkwimy, bo zobaczmy, szanowni państwo, co się dzieje. Na z jednej strony prezydent w sposób chyba niezrozumiały, dokonał takiego wybiórczego zaprzysiężenia dwóch sędziów, tak? Zaraz może wyjaśnimy w ogóle, dlaczego tych dwóch sędziów, a nie innych prawdopodobnie. Z drugiej strony rząd mówi, że mamy wyjście z tej sytuacji i zrobimy coś innego. Do tej pory nic nie było innego, nie udało się wymyśleć i znaleźć w przepisach. Kolejna sytuacja to jest taka, że jeżeli zapisane jest w konstytucji w ogóle w prawie, że prezydent przyjmuje to zaprześniżenie, to wydaje się, że jest ono istotne ale są już głosy ze strony Koalicji Rządowej, czy to jest tak naprawdę sprawa ceremonialna i nawet pewnie państwo też słyszeli, wystarczy, że sędziowie wyślą podpisany dokument do prezydenta i to zaprzędzienie będzie ważne. Ja sobie szczerze powiem, tego nie wyobrażam, bo e, sędzia Śnieczkowski prezes, powiedział, że no, zaprasza te dwie osoby zaprzędzone do Trybunału. Nie przypuszczam, i to może być bardzo nieprzyjemna sytuacja, żeby do Trybunału wpuścił te cztery osoby niezaprzędzone, które, załóżmy, te deklarację złożą. One się też zwróciły do prezydenta z pismem, tak, z zapytaniem co dalej, ja to upraszczam, one zapytały jaki jest ich status prawny, a z kolei minister Żurek mówi, że nie wyjdzie z tej sytuacji, czyli co, będzie jakaś taka, troszkę żartuję, choć sprawa poważna, filia sądu najwyższego, w której oni będą pracowali, proszę zobaczyć w takiej jednej krótkiej wypowiedzi z zakłacowanych wątków, które tak naprawdę nie ma do, dobrego wyjścia w tej chwili, a jest to paraliż jednej z najważniejszych instytucji, która w ogóle w Polsce istnieje. Jeśli mogę jeszcze powiedzieć o tych konkretnych sędziach, można dwa słowa powiedzieć? Proszę bardzo. To się wydaje, że to jest w ogóle też wpisane w taką akcję, której cały czas opozycja obecna próbuje zdemontować nawet na, na tą końcówkę kadencji obecną rządzącą koalicję, bo ta dwójka sędziów, która została zaprzysiężona przez pana prezydenta, to są przedstawiciele wybrani przez sędziowie, wybrani przez Polskę 2050 i PSL. Czyli widać tutaj ewidentnie, że... To jest taki sygnał wysyłany, że jeżeli byście chcieli pójść, to możecie pójść z nami. A my doskonale wiemy, że PSL to jest taka partia, która czasami zmienia zdanie, no pamiętamy, była w opozycji własnego rządu, kiedy premierem był Leszek Miller. Poza tym część ludzi, którzy się polityką bardziej interesuje, wie, że pozycja Władysława Kośniersza, kamierza pana wicepremiera, nie jest w partii aż tak mocno, jak się mogło wydawać. Zwłaszcza po tym sporze, w którym on jest w tej chwili z prezydentem, jeśli chodzi o SAIF i te sytuację z pieniędzmi na, na obronę Polski. Szczerze, w związku z tym jest to jakaś taka mocno skomplikowana polityczna układanka. Niedobrze, bo to jest kosztem stanowionego w Polsce prawa. No to jeżeli pan pozwoli, to teraz ta argumentacja, która się pojawiła ze strony Kancelarii prezydenta, tak. pan minister Bogucki, tam właściwie kilka nie do końca wyjaśnionych i, i, i nie do końca wybrzmiałych argumentów. No, Jednym z nich był argument mówiący o tym, że jeżeli chodzi o o czwórkę sędziów to są sędziowie, którzy powinni zostać wybrani dużo wcześniej. No i jako pan prezydent nie poczuwa się do ich wyboru, ponieważ te czwórkę należało obsadzić jeszcze za kadencji poprzedniego prezydenta. Stąd tylko ta dwójka. No delikatny problem polega na tym, że cała szóstka, zresztą przepraszam, to też był argument przeciw, no tylko tyle, że cała szóstka została wybrana blokiem. Właściwie no, nie wiadomo, który z sześciorga tych sędziów należy do tej czwórki, która rzeczywiście powinna być wybrana jeszcze za poprzedniej prezydentury, a który jest w tej dwójce, która już niejako obecnego prezydenta dotyczy. No dlatego ja powiedziałem, że prezydent dokonał takiego wyboru, żeby no, działać po prostu na rzecz rozwodów koalicji, bo z, tej, z tych sześciu sędziów wybrał te dwie osoby. Natomiast rzeczywiście po stronie rządzącej pojawiają się takie głosy, pewnie państwo słyszeli, że no, to był błąd wybierania tych sędziów blokiem. Trzeba było ale, przepraszam, nie brakowało już miesiące temu takich głosów, że no, to wstrzymywanie się z wyborem tak naprawdę do niczego nie prowadzi. Do niczego nie prowadzi. To jest taki błąd trochę, no, przepraszam za kolekwialę, z taki bała się no, obecne życzenie w tym momencie, bo trzeba by brać tą czwórkę i jeżeli rzeczywiście tak jest, no to prezydent Duda by podpisał lub nie podpisał. Z drugiej strony też, jak obaj o tym rozmawiamy, to też słyszymy, no to trochę dziwnie brzmi, tak jak nie było ciągłości państwa. To znaczy, że prezydent obecnie panujący, obejmujący urząd i go, no, nie kontynuuje mm. tego, co robił poprzedni prezydent. No, po dwóch stronach jest jakaś taka no to... wina, natomiast jedno zdanie, się mogę mm. powiedzieć, bardzo uważam inteligentnie, choć mi to strasznie, prezydent rozgrywa tę sytuację, dlatego że cały czas tej koalicji, która rządzi, no, brak po prostu takiego mocnego zdecydowania, mimo że dostała parę takich sygnałów, że trzeba z no, twardym prezydentem postępować w sposób zdecydowany, no bo prezydent jest ze sobą zdecydowaną. Tego nie, na pewno nie, nie możemy mówić. No ale tu się pojawia jeszcze jedno pytanie, no bo skoro obecny prezydent nie poczuwa się do, do zapełnienia tych wakatów, które rzeczywiście pojawiły się jeszcze ze poprzedniej kadencji, czy to oznacza, że tej czwórki sędziów już nigdy więcej nie dołączymy do tego pełnego składu, który przecież przypomnijmy, powinien konstytucyjnie liczyć 15 członków, czy też 15 sędziów? No w normalnej rzeczywistości powiedziałbym, że niemożliwe. Teraz wydaje mi się, że to całkiem niestety... Realny scenariusz w najzwyczajniej w świecie. Tym, no, 11 wy wystarcza do tego, żeby rzeczywiście Trybunał funkcjonował. Czyli tak naprawdę ta czwórka no. jest niepotrzebna. Idąc tym no, tropem. Idąc tym tropem, no tak. Ona jest zapisana i potrzebna, natomiast Trybunał sobie bez niej poradzi. Prawdopodobnie tak to się wszystko skończy. Zobaczmy, jakie mamy w ogóle pojęcie od kilku lat, jeśli chodzi o, o stanowienie prawa. Mamy sędziów duplerów, mamy sędziów neosędziów. Teraz będziemy mieli, nie wiem sędziów w oczekiwaniu, jak ich nazwać, no, no źle się dzieje po prostu, bo to nie powinno tak wyglądać, bo jeżeli dokonujemy wyboru zgodnie z konstytucją, to tak powinien być ten urząd obsadzony I, i to jest do dyskusja. Natomiast jeszcze raz wrócę i ja dziękuję, że pan jest zawsze taki uprzejmy. Naprawdę widać, że to prawo się w Polsce no, trochę zestarzało, jest nieadekwatne do obecnej sytuacji i my mamy taką pretensję też coraz więcej ludzi, jak się z nimi rozmawia, że posłowie zajmują się tymi sprawami bieżącymi, które są ważne, jednak nie pomyślą trochę, ustroju państwa, które powinien się dostosować do realiów, do rzeczywistości. Ale to, to w, możemy to, sobie to... wyobrazić w tej chwili rzeczywiście taką debatę na temat y, y, zmian dotyczących konstytucji przy takim, a nie innym y, podziale politycznym i przy takich, a nie innych y, y, sporach w no, no, temperaturze no, politycznej? Z punktu widzenia gdzieś na poziomie polityków oczywiście, że nie możemy sobie wyobrazić, bo politycy nie są na to gotowi, nie mają na to ochoty. Natomiast wydaje mi się, że no, jako społeczeństwo, jako obywatele powinniśmy domagać się takiej debaty, bo to Przepraszam, że o tym mówię, ale nasze państwo no, naprawdę funkcjonuje w takim trybie kryzysowym i ten kryzys trochę sami sobie wywołujemy. My mamy problem, że nie chce banał wpadać za wschodnią granicą, z którym trzeba naprawdę walczyć. Mamy sytuację światową, która jest tak skomplikowana i niebezpieczna również dla Polski, nie spodziewaliśmy się jeszcze rok temu. I to nasze państwo powinno no, wewnętrznie być spójne i działać tak naprawdę w sposób sprawny, zwłaszcza, że no, odpukać nawet gospodarka dobrze nam idzie. My jesteśmy jednym z najpierw zwijających się krajów i to są rzeczy poza dyskusją, więc to prawo jest aż takim no, takim wymogiem, żeby je po prostu poprawić i nie wiem, może jakiś ruch społeczny się poprawi, pojawi, który będzie na politykach wymagać takich rzeczy. No, no jeżeli naprawdę... chodzi o... Mhm. Nie, bo to przestaje działać, a już tak się troszkę uniosło niepotrzebnie świątecznie, przepraszam. Dobrze, to, to, to powracamy do tych świątecznych emocji, czyli na spokojnie, z dystansem. To jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz dotycząca tego wyboru przez prezydenta sędziów, którzy, od których można odebrać ślubowanie, bo akurat tym zdarzeniem bardzo, bardzo zgrabnie wejdziemy do drugiego, przejdziemy do drugiego tematu, czyli do, do tych relacji pomiędzy prezesem Kaczyńskim a premierem Mrawieckim, ponieważ po tej decyzji prezydenta doszło do dosyć ciekawej rozmowy w telewizji Republika. Gościem telewizji był Poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki, który nie krył zdumienia wyborem prezydenta i mówił o tym, że odbierając od tej dwójki sędziów ślubowanie, no, prezydent tym samym uznał, że cały wybór, całej szóstki sędziów był wyborem jak najbardziej prawidłowym, bo gdyby prawidłowym wyborem nie był, to tego ślubowania od tej dwójki też nie mógłby odebrać. No, i bardzo szybko y, ta wypowiedź pana posła Szczuckiego spotkała się z reakcją partii. No tak, i, i został zawieszony z tego, co ja pamiętam. Tak, Tak jest w tej chwili. Prawa stało, członka bo, PiS, tak. Bo, tak, bo nie wykluczony. Natomiast no, ta reakcja była taka, nie inna. No, zarówno Platforma, jak i PiS to są partie y, bardzo twardo zarządzane, takie partie wodzowskie. W tym nie ma niczego. To jest taki model sprawowania y, władzy i wykonywania tej władzy partyjnej. Po został zawieszony, natomiast też. Ale wydaje się sama, sama opinia, którą wyraził, no, jest ciekawa. Jest bardzo ciekawa, natomiast po obu stronach tej politycznej barykady, no wydaje mi się, że jest mnóstwo ludzi zdroworozsądkowo myślących. W związku z tym poseł Szczócki pewnie powiedział to, co wielu innych posłów PiS myśli, natomiast on się e, na to odważył. My, panie redaktorze, się zajmujemy na antenie czymś takim. Ja jestem prawnikiem, nie wiem jak pan redaktor, ale że interpretujemy powoli prawo, tak? Proszę zobaczyć, no bo skoro prezydent za przysią... znaczy uznał wybór tej dwójki, to uznał wybór też całej szóstki. No i zaczynamy to w takie. Przepraszam, ja, ja idę tropem słów samego posła Sztuckiego. No tak, tylko my nie jesteśmy, znaczy ja za siebie mówię, ja nie jestem w stanie ocenić, czy rzeczywiście akceptacja dwóch posłów sędziów powoduje, że tała szóstka była wybrana prawidłowa, czy rzeczywiście to można rozdzielić. No, załóżmy, że jest tak, jak mówi poseł Sztóki. Natomiast zmierzam do tego, że no, zawieszenie posła szczackiego to był. Jasny sygnał wysłany do tej grupy, która jest skupiona wokół posła y, wicepremiera, premiera dawnego Morawieckiego, który gdzieś tam buduje, próbuje budować swoją przyszłość, no, deklarując oczywiście, że jest w PiSie, chyba wiceprezydent PIS cały czas, powolutku poza zapisem i to był taki sygnał, no że on po prostu uważał i tu jest cała gra toczona. No to dobrze, to idąc dalej, to jeżeli chodzi o, o ten sygnał, to właściwie były dwa sygnały, bo doszło również do bezpośredniej rozmowy, właściwie inaczej. Premier Morawiecki został wezwany na Nowogrodzką, była bezpośrednia osobista rozmowa premiera z prezesem Kaczyńskim, no i wydawałoby się, że znów wszystko wróciło na tak zwane właściwe tory i sytuacja jest opanowana i uspokojona. No gdyby nie to, że pojawiła się informacja mówiąca o tym, że premier Morawiecki, mimo tego zawieszenia posła Szczuckiego, jego pewnych planów, które miał z nimi związane nie chce zmieniać. Mowa jest m.in. o prezentacji programu dotyczącego reformy sądownictwa i zmian w wymiarze sprawiedliwości. Zmian przygotowanych właśnie przez premiera Morawickiego i jego otoczenie. I w tej prezentacji, mimo tego co się wydarzyło, ma wziąć udział Krzysztof Szczucki. No, mimo, że głosy w Prawie i Sprawiedliwości, no ewidentnie komentujące całe wydarzenie, no mówią o tym, że po tym zawieszeniu i po tej rozmowie, no coś takiego nie powinno mieć miejsca. Premier Morawiecki e, z posła Szczuckiego za, rezygnować nie zamierza. No i teraz pytanie, czy to jest jak gdyby kolejny krok w tym, hmm, w tym sporze, w tym wychodzeniu z PiSu? Jak to określić? To jest coś takiego, że wbrew pozorom PiS prawdopodobnie jest takim monolitem, jak się nam wszystkim wydaje, bo tam jest kilku kandydatów, którzy by chętnie przejęli schedę po Jarosławie Kaczyńskim, który no, jest ze sobą zmierzającą, wydaje się, do emerytury politycznej. No, taka jest nieubogana kalendarz. Premier Morawiecki, no, umówmy się, był premierem. Był premierem w trudnych czasach. Można to premierostwo oceniać inaczej, ale on jednak no, przeprowadził Polskę przez pandemię i, i trudne różne sytuacje. I rzeczywiście zbudował wokół siebie wielu, po pierwsze, sojuszników, po drugie, jest silną osobowością. Po trzecie, też pamiętajmy trochę historię premiera Morawieckiego, dlatego, że on jest w pewnym się takim pragmatykiem, trochę technokratą platformerskim, no bo on był radcą premiera Tuska, pewnie państwo pamiętają. To jest osoba, która o gospodarce trochę inaczej myśli, niż myśli e, większość e, członków PIS-u. W związku z tym szuka gdzieś do siebie takie, takiego miejsca. Prawdopodobnie liczył na to, że potem by, byciu premierem, jego jakby rola w pisie będzie większa. Niestety został odstawiony na bok. Nie wystarcza mu to. Nie ma w sobie takiego podejścia pragmatycznego, jeśli chodzi o relacje partyjne ma choćby choćby pani premier Beata Szydło, która przyjęła to, że będzie europosłanką i, i tą funkcję wykonuje. W związku z tym to jest jeden z wielu ruchów wydaje mi się w pisie, który będzie e, taki bardzo wyraźny, tam się prawdopodobnie ktoś jeszcze pojawi, natomiast sondaż, który też pokazał Widać, że no, wzięli państwo po tym spotkaniu premier e, Morawiecki, były premiery obecny wicepremier Kośniak-Kamysz. Gdyby powstało takie powstała taka to partia na, no, w tej chwili, to miała około 16,7% poparcia w związku z tym. Znaczy, takie są deklaracje. Ile by miała, to tego nie jesteśmy ale, w stanie stwierdzić, bo to tak, bardzo, bardzo różnie bywa. Tak, tak, tak. tak jest, jest potencjał. To, jest, jest, ja powiem dlaczego, bo prawdopodobnie cały czas w Polsce jest ta potrzeba trzeciej siły. Jeśli w to wstrzelili, to jest to, co nie wiesz, Pawłowi Kukizowi, Polikotowi. Szardowi Petru z Nowoczesną, że Polacy są generalnie już trochę zmęczeni i znudzeni też tym takim sporem od prawie 30 lat po jakby nie nazywać. trzeba trzeciej siły. Każdy, kto się pojawi prawdopodobnie na początku ma ten taki kapitał zaufania. No akurat tym kapitałem w deklaracji zgadza się. Zostali obdarzeni panowie, którzy ewentualnie mogliby coś takiego zrobić. No. To nie jest, wydaje mi się, ostatnia taka trudna sytuacja ze strony w, w, w pisie I, i mam wrażenie, że Premier Morawiecki będzie testował odporność prezesa Kaczyńskiego, bo już to poszło tak trochę za daleko. Tomasz Wypych, Salon24.pl. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Bardzo proszę o wszystkich. się wszystkim. Dziękuję bardzo. Powtórka programu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 Katarzyna Stanowska. Do usłyszenia. Autopromocja.